zupełnie na marginesie, ale myślę, że ważne do naszych odważnych. E, e, w trzecim rozdziale listu do Efezja, w trzecim jest napisane tak Przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica. Mówiłem też, że ten werset przedstawiają w w ryfniku e, Przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica. Czyli my mamy jakąś, e, jakiś zasób wiedzy. Mamy jakiś zasób wiedzy. Ale ta wiedza, mimo że dla nas intelektualnie jasna, jest tajemnicza, jeżeli chodzi o naszą rozumienie duchowe. Ona jest tajemnicza. Dlaczego ona jest tajemnicza? Bo my wiemy, ale my nie potrafimy z tego wziąć należycie. Że Bóg jest Trójjedyny, my wszyscy wiemy. Ojciec, Syn Święty Duch. Jak się to wyjaśnia, ja tego nie wyjaśniam. Nie zamierzam tego wyjaśniać, bo to można tylko przyjąć przez objawienie. Teologia tego nie wyjaśni. Ja oczywiście mógłbym to zrobić, ale to nie ma sensu. To nie ma żadnego sensu. Wiecie o co chodzi? To nie ma sensu. Rzeczy takie nie mają sensu. Wiesz czemu? Bo Ci się to nigdy nie przyda. Nigdy Ci się to nie przyda. Jeżeli intelektualnie będziesz chciał zrozumieć rozumieć Trój Jedynego Boga. Wiemy, że Bóg jest Trój Jedyny i wiemy, że Bóg stworzył człowieka na swoje, na swoje obraz i podobieństwo. Skoro On jest Trój Jedyny, to stworzył człowieka Trój Jedynego. Człowiek jest trójjedyny. Człowiek jest potrójny, a zarazem jedyny. Jest podzielony na trzy części, a zarazem scalony w jedną część. Każda z tych części jest zupełnie inna i zupełnie do siebie niepodobna. Jednocześnie jest to jeden człowiek. Człowiek podzielony, a jednocześnie scalony. Tak jest z Bogiem. Coś Ci powiem. Jeżeli Ty, rozpoznasz przez objawienie trójjedynosć Ciebie, to będziesz miał bardzo dużą jasność trójjedynosć Ciebie. Już nie będziesz się zastanawiał nad tym, rozumiem? Będziesz, będziesz to odczuwał i będziesz miał tą świadomość. Przyjaciele, ja chciałbym zacząć od pierwszego listu do Thessalonicza, bo mam moment, ja, tak naprawdę zostaniemy właściwie na tym wersecie, potem jeszcze jeden znajdziemy tylko. Pierwszy listu Decalonicza, rozdział. Dzięki Bogu za ten, za ten werset. Ponieważ to jest yy, werset, który pokazuje nam zapis prawdy duchowej. Wielu ludzi nie chce tego rozumieć. Wielu ludzi pomija to i inaczej postrzega rzeczy i próbuje na przykład Boga odbierać inaczej lub innymi elementami, popełnia błędy. Zobaczcie, piąty list, e, pierwsza listy z zanonicza, piąty rozdział, od 23 do 24 wersety. Od 23 do 24. A sam Bóg pokoju, niech was w zupełności poświęci.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 Bóg tutaj otrzymuje imię jakby imieniem, Bogiem pokoju, a więc osiągnięcie pokoju w naszym życiu, wysokiego standardu pokoju jest związane ze zrozumieniem Trójjedności Człowieka. Jeżeli nie mamy objawienia o tym, że jesteśmy Duchem, Duszą i Ciałem, jeżeli nie mamy zrozumienia o co tutaj chodzi, to pokój Boży nie jest w stanie sięgnąć zenitu w naszym życiu. Zawsze będziemy mieli po, pootwierane jakieś furtki na różnego rodzaju niepokoje i diabeł będzie nas tym męczył. Objawienie o trójjedynności człowieka jest kluczem do tego, aby korzystać z Bożego pokoju. Sam Bóg pokoju Was zupełnie poświęci. A więc widzimy, że zupełne poświęcenie jest również ściśle związane ze zrozumieniem ducha, duszy i ciała, ze zrozumieniem trójjedności człowieka. A więc jeżeli my chcemy, aby nasze życie było realnie poświęcone, żeby nasze życie realnie było poddane, to my musimy rozumieć o co chodzi z duchem, duszą i ciałem. Musimy rozumieć, jakie są między nimi zależności, jakie są różnice i do czego one służą, bo każdy z tych elementów służy do czegoś innego. One nigdy nie mogą się zastąpić, a Kościół jest fachowcem w zastępowaniu. Duszą się zastępuje ducha, ciałem się zastępuje dusza. Takie rzeczy robię. Ludziom pokazujesz ten fragment, ja mówię przeczytaj to. No czyta. No i co? Rozumiesz, kazdodzieje to czytają. I oni nie rozumieją. A potem ludzie Boże są w takich stanach, że trzeba je uwalniać. A wystarczyłoby, że mieli zrozumienie. Wiesz dlaczego? Powiem Ci, mamy nogi. Noga ma to do siebie, że nie jest chwytna. Nie możemy na przykład zacisnąć stopy w pięć. Taki numer. A rękę możemy. W nocy duży paluch nie zamyka reszty i nie tworzy elementu, który można coś wziąć. Ręka jest dobra i noga jest dobra. Tylko służą zupełnie do innych rzeczy. Jeżeli będziesz próbował ukroić sobie chleb nową, marnie się widzę. Rozumiesz? Jeżeli zamierzasz chodzić na rękach, i grać w piłkę nożną rękami, marnie Cię widzę. Ktoś może pomylić Twoją głowę z piłką i Ci urwać bę. Marna sprawa, pomylenie narządów. Uchem się nie widzi, a okiem się nie słyszy. Duch to nie dusza, a dusza to nie duch. Nie można próbować używać duszy do rzeczy duchowych. Bo jest katastrofa! Bo jest katastrofa! Ludzie tutaj mówią. Ja mówię, czemu to zrobiłeś? Bo tak czuję. Ja wam zaraz powiem o takich rzeczach. Bo ja tak czuję. Co mi obchodzą twoje odczucie? Czemu nie byłeś w kościele? Bo się, bo się źle poczułem. Jak ty się źle poczułeś? Umarłeś? Nie. Ponieważ my się spotkać. Czemu nie służysz Bogu? Panie ma takich odczuć jeszcze, żeby Pan mnie posłonł. Umarłeś? Nie. I służyć. Rozumiesz? On nie służy Bogu, bo nie ma takich odczuć. Pieniądze dajesz na Kościół? No nie, nie mam takiego prowadzenia. Ja bym jakiego prowadzenia mieć? No nie mam takiego tak nie czułem dzisiaj. Rozumiesz? To jest chore. Dlaczego? Bo próbuje się odbierać Boga innym parametrem. Nie ma czegoś takiego. Takiego coś nie istnieje. Nie można tych rzeczy pomylić. Żeby być zupełnie poświęconym, żeby chodzić w poddaniu, my musimy mieć świadomość elementów, z których się składamy i musimy wiedzieć, jak ich użyć. Możemy wiedzieć, do czego one służą i musimy zacząć to praktykować. To musimy praktykować te rzeczy. Praktykować. Praktykować te rzeczy. Ale ty po prostu. Ty cię widziałem. Coś <śmiech> <szosy> świadczy. <śmiech> A duch wasz dusza i ciało nie będą zachowane bez zagady. Czyli Bóg mówi, że każdy z tych elementów. Ma swój pułap funkcjonowania, i każdy z tych elementów musi na tym pułapie być bez Inny jest pułap bycia bez nagany ducha, inny pułap duszy, inny pułap ciała. To są inne rzeczy. Inaczej mają być bez nagany. Niektórzy myślą, że do ciała można zastosować duchowe, duchowy system bycia bez nagany. Bzdura! Ciało to jest ciało. Nie porównuj go z duchem. i Nie próbuj. Być duchowy w ciele. Jak ja widzę chrześcijan duchowych w ciele, to mi włosy rosną. Duchowi są tacy. Oni duchowi są. Na przykład przychodzą do kościoła i zakładają chustkę na głowę. Taka duchowa kobieta jest, bardzo duchowa, bo ma chustkę na głowie w kościele, duchowość taka. Co to ma wspólnego z duchem? Nic, nic, nic. nic. Skąd to wzięła? Rozumiesz? I słucha jakiegoś gałgana, proszę ciebie, który to tłumaczy to i mówi, to jest duchowe. Duchowe. To gałgan jest. Musi pokutować. Gałganiazd. Rozumiesz? Odczynić Chrysta Was